Kiedy czasem siedzę sobie tak i siedzę, marno trafiąc życie na oglądanie YouTube'a, to niekiedy trafiam na niesamowite rzeczy. Szokujący, Ferry Gerton. Tak jak dzisiaj. Na bloga pewnej młodej dziewczyny, która w jednym z nagrań mówi, jakimi to argumentami można by przekonać rodziców do tego, aby zrobić sobie piercing, czyli wbić kolczyka w skórę. Ale jak przekonałam rodziców. Ja z rodzicami mam dosyć dobry kontakt, więc nie musiałam jakoś błagać, przekonywać i tak dalej. Faktycznie w momencie, kiedy ten pomysł jakoś bił mi się do głowy, że o chciałabym mieć kolczyk w albo w brwi, ponieważ wtedy sobie e, się zastanawiałam, czy to ma być warga czy brew. Podeszłam do mamy, spokojnie zapytałam się. Ona z góry powiedziała nie, ponieważ moi rodzice są o tacy o tyle, y, nie powiem za fani, mają takie swoje jakieś zasady, że Człowiek nie powinien mieć kolczyków nigdzie indziej niż uszy, ani żadnych tatuaży, Ja jestem kompletnie innego zdania, ale no cóż, kwestia pokoleń. Pokazałam im, że wiem czego chcę, że... dziwnie to brzmi, jeśli chodzi o kolczyk, o tak banalną rzecz, ale powiedziałam im, że mi na tym zależy, że chcę to zrobić póki jestem młoda, że teraz mam taki okres, gdzie chcę próbować nowych rzeczy i... No, Jak będę kiedyś, nie wiem, załóżmy jakimś dyrektorem poważnej firmy, to na kolczyk będzie za późno, a chciałabym coś takiego po prostu przeżyć i yy, mieć taki jakiś metal w buzi. Dziwnie to strasznie brzmi. Ha! Dla wszystkich tych, którzy mają tego typu dylematy i chcieliby mieć jakiś taki metal w buzi, mam o wiele prostszą i mniej inwazyjną metodę. Otóż... Bierzemy, wyjmujemy z półki kasetę, wydaną w 86 roku. Jeśli ktoś nie ma, może być płyta CD, a najprościej siadamy przed YouTube'em i wrzucamy na player, naciskamy play i jedziemy. MASTER! MASTER! MASTER! MASTER! Tekst jest niezwykle prosty, nie trzeba uczyć się całego i już mamy rasowy, klasyczny metal w buzi. Gdziekolwiek byście nie byli i gdziekolwiek w autobusie, w autokarze, w samolocie byście tego nie słuchali, możecie teraz na cały regulator pokazać jak macie metal w buzi. Master! Master! A mówili, że metal wzbudza agresję. Wręcz przeciwnie, nie trzeba się kaleczyć ani upuszczać krwi.